Wynęła dziesiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Będzie kolejny projekt regulacji rynku, krypt rynku kryptowalut w Polsce. Rząd zapowiedział to po fiasku odrzucenie prezydenckiego weta. Między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa wojna informacyjna. Teheran dementuje komunikaty wydawane przez Waszyngton. To będzie połączenie tradycji z nowoczesnością o 17. Wyjątkowy spektakl na stulecie radiowej Jedynki. Będzie nowy projekt ustawy o rynku kryptowalut w Polsce, bez konsultacji z prezydentem, który do poprzedniego projektu zgłosił dwa weta. Rząd podkreśla, że regulacje są niezbędne, bo na przykładzie zonda Krypto widać, jakie zagrożenia niosą ze sobą kryptogiełdy walut. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy wszczęła katowicka prokuratura regionalna. Poszkodowani mieli stracić co najmniej 350 milionów złotych, gdyby nie blokada naszej ustawy. Mielibyśmy odpowiednie narzędzia do walki z przestępcami, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.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 Podwarszawskie Chinatown pod lupą służb. W Wólce Kosowskiej, gdzie mieści się największa w Europie Środkowo-Wschodniej centrum hurtowego handlu towarami z Azji, przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję. Wzięło w niej udział ponad pół tysiąca funkcjonariuszy. Dziewięć osób zostało zatrzymanych, wobec sześciu z nich wszczęto procedurę deportacyjną. Nałożono grzywny na łączną kwotę ponad 80 tysięcy złotych. Policja zapowiada, że podobne działania będą prowadzone w przyszłości. Teraz Bliski Wschód i wojna, ale informacyjna. Donald Trump twierdzi, że rozmowy z Iranem idą bardzo dobrze i Teheran zgodził się na wywiezienie z krajów wzbogaconego uranu. Teheran stanowczo temu zaprzecza i podkreśla, że blokada cieśniny Ormus nie została jeszcze zniesiona. W regionie jest nasza wysłanniczka Milena Rashid Shehab. Donald Trump oświadczył wczoraj, że Iran zgodził się na wszystko, w tym na to, że nie będzie już zamykał cieśniny. Tymczasem przewodniczący irańskiego parlamentu powiedział, że ostatnie stwierdzenia Trumpa dotyczące Iranu były fałszywe. Mohamed Bocher Halibaf podkreślił, że cieśnina Ormus nie zostanie w pełni otwarta, jeśli Stany Zjednoczone będą dalej prowadzić blokadę irańskich portów. Donald Trump zapowiadał także, że Izrael nie będzie już bombardował Libanu, bo ma zakaz od Stanów Zjednoczonych. Tymczasem chwilę przed opublikowaniem tego oświadczenia premier Benjamin Netanyahu dał do zrozumienia, że działania Izraela w południowym Libanie są dalekie od zakończenia. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid trzecha. Na rynkach panuje jednak optymizm, a to oznacza niższe ceny za paliwo. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii przez weekend cena litra 95 w Polsce może sięgnąć maksymalnie 6 zł i 3 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 7 groszy. To są aktualności jedynki. Część mieszkańców Augustowa co najmniej do poniedziałku nie będzie mogła pić wody z kranu. W próbce pobranej kilka dni temu wykryto bakterie z grupy E. coli. Miejskie służby uspokajają, że dotyczy to tylko jednego punktu przy ulicy Wojska Polskiego. W momencie, kiedy wpłynęła do nas informacja o tym, że wystąpiła bakteria grupy coli, wszystkich służby powiadomiliśmy, jednocześnie pracownicy wodociągów i kanalizacji miejskich udali się w miejsca po to, żeby wypłukać, jak i również zdecydować daną sieć. Mówił prezes spółki wodociągi i kanalizacje miejskie Bartosz Buczyński. Wyniki badań wody będą znane w poniedziałek po południu. Do tego czasu mieszkańcy będą mogli korzystać z wody dostarczanej przez miasto w butelkach. To będzie połączenie tradycji z nowoczesnością, muzyki z nagraniami z Archiwum Polskiego Radia. O 17 rozpocznie się wyjątkowy koncert. Okazja jest niezwykła. Setne urodziny radiowej jedynki. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi plejada gwiazd pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego. Krystyna Prońko, Paktofonika, Ania Rusowicz, Natalia Kukulska, Krzysztof Cugowski. Chcieliśmy, żeby była ta energia osób związanych mocno z Polskim Radiem od strony piosenek, głosów i kultowości i wniesienia czegoś świeżego. No do tego mamy właśnie orkiestrę DJ-ów z Rebel Bubble i muzyków naszej orkiestry oraz Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Spektakl zatytułowany Wiek Radia będziemy transmitowali w jedynce, a zaraz po nim specjalne wydanie audycji, tylko szczerze, w której wsłuchamy się w głosy państwa, naszych słuchaczy. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozgrywki o mistrzostwo polskiej siatkarze wkraczają w decydującą fazę. Dziś do finału może awansować Bogdanka Lublin, bo gra u siebie z projektem Warszawa. Pierwszy mecz wygrała na wyjeździe 3 do 1. Trener gości Kamil Narepka liczy na dobry występ swojej drużyny. My jedziemy do Lublina, można powiedzieć z nożem na gardle. Byliśmy wiele razy w takiej sytuacji w tym sezonie i zagraliśmy bardzo dobrze. I To nie jest żaden handicap dla nas, że mamy nużne na gardle, ale dopóki piłka, widzi, że wszystko jest możliwe i to nie jest tak, że Lublin jest nietykalny. Dziś także mecze piłkarskie Ekstraklasy. O 14.45 Radom, jak widzę. W o 17.30 Górnik Korona i o 20.15 Pogoń Lech. Również dziś obchodzimy setną rocznicę urodzin radiowej jedynki. Z tej okazji prezentujemy największe dokonania polskich sportowców, które relacjonowaliśmy na antenie programu pierwszego. Mówiliśmy o lekkoatletach, piłkarzach, siatkarzach czy tenisistce. ze świątek, pora na skoczków narciarskich, o których opowie Andrzej Grabowski. Polskie skoki składają się z klamr. Dwie ważne historie spina Bogdan Tomaszewski. Najtrudniejszy jego skok to skok z okna celi więzienia Gestapo na Montelupi w Krakowie i bohaterska ucieczka w Tatry piechotą, a potem przez zieloną granicę na Węgry. Te historie pierwszego polskiego mistrza lotu Stanisława Marusarza z historią Wojciecha Fortuny, pierwszego polskiego mistrza olimpijskiego na Igrzyskach Zimowych. Sapor, rok 1972 i ten pamiętny lot. Widać? że jest skupiony do ostatnich granic, a potem wybił się w idealnym momencie, w takim momencie, o którym marzy każdy skoczek narsiarski. Długi lot. Zdawało się, że po prostu zaprzeczył prawom ciążenia. Płynął w powietrzu i płynął. Aż przyszedł wiek XXI, w który cytując klasyka wprowadził nas Adam Małysz. Czasu niewiele, a lista sukcesów z tych najdłuższych. Słychać szum szybciej płynącej rzeki, bo to już nie niemal wiosna. Adam, leć po te szczyty, leci za te góry daleko, już leci w powietrzu. Małysz jeszcze leci, ustał, jest mistrzem świata. spreda co relacjonował Tomasz Zimoch. I tu też klamra spinająca przeszło 20 lat. Pierwszą jej część Adam Małysz, kolejną Kamil Stoch. Tu, w koreańskiej opowieści Marka Soleckiego i Krzysztofa Klepczyńskiego. Koby te nasze rozgrzane serca wytworzyły takie wznożące prądy, które poniosłyby go jak najdalej na tej olimpijskiej skoczni. Ile mu trzeba by wygrać? 137,5, 138 metrów. I teraz odniem się. Arty? Leci, leci, leci w powietrzu. Szybuje i czy to będzie skok na złoto? Nie! To jest na pewno złoty medal! I jeszcze ten nieśmiały nastolatek z Beskidów, który dorosłe życie, zaczyna od trzech medali olimpijskich, dwóch srebrnych i brązowego. W lutym też predadco Kacper Tomasiak. Szkoda, że nie jest każdy innego koloru, ale niestety nie, nie, nie, aż tak nie udało, chociaż i tak jesteśmy bardzo szczęśliwi. Spełnienie marzeń? Całkiem to może jeszcze nie, ale na pewno. No dobrej drodzy jestem. A po drodze kilka innych zasłużonych postaci. Łaciak, Gąsienica Daniel, Bobak, Fias, Kot, Żyła Hula czy Kubacki. A przecież skoki też są kobietą. Pierwszym sportowym sprawozdawcą Polskiego Radia była właśnie kobieta, Ada Art Stówna, właśnie z konkursu skoków. Ostatnie igrzyska przyniosły nam zaś wreszcie duży wynik w skokach kobiet. Dziesiąte miejsce, Anny Twardosz. I wygląda na to, że w najbliższych latach znów będzie głośno o polskich skokach narciarskich. Pogoda. W większości regionów będzie dziś całkiem pogodnie, trochę więcej chmur na wschodzie i tam też może przelotnie padać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 15 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, w centrum i na przeważającym obszarze okolice 17, najcieplej na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej nawet 20. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.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 Ta piosenkę dedykujemy bez wątpienia państwu, naszym słuchaczom. Państwo są the best. Gdyby nie państwo, nie byłoby jedynki. Matysiakowie w Jezioranach, nasze weekendowe popołudniowe klasyki, a także mnóstwo słuchowisk, które wieczorami po 21.00 mogą państwo na antenie jedynki usłyszeć. I tutaj ukłon do wielbicieli dobrego dźwięku. Tutaj stereofonia ma spore znaczenie. Polecam do takiego odsłuchu Teatru Polskiego Radia rozstawić sobie kolumny. Działa to na wyobraźnię. I my też postaramy się dziś dzisiaj podziałać trochę na wyobraźnie wszystkich słuchaczy. Obok mnie Roman Czejarek. Patryk Bedliński. Dzień dobry. Państwa, ale będziemy też w centrum szkolenia Polskiego Radia. Mamy takie centrum, gdzie po prostu trzeba się troszkę pouczyć. I jak państwo pewnie wiecie albo słyszeliście, jest coś takiego jak karta mikrofonowa. W telewizji jest karta telewizyjna, taka wizyjna, że można siąść przed kamerą. Prawo jazdy radiu... radiowe. Tak, tak się o tym mówi. A w radiu mówi. trzeba mieć kartę mikrofonową. Do tego są specjalne egzaminy. Żeby taki egzamin zdać, trzeba wcześniej być na szkoleniu. Ba, powiem więcej, Państwo też czasami możecie na takie szkolenia przyjść. I Patryk zajrzał tam tam za kulisy z mikrofonem, więc opowie Państwu, jak to było. Po godzinie 11 porozmawiamy sobie obie o tej najnowocześniejszej odsłonie Polskiego Radia, więc będą podcasty chociażby i ta nóżka, w którą teraz wyraźnie radio skręca. Bo taki jest świat po prostu i chęć odsłuchania wszystkiego w dowolnie wybranym momencie to jest bardzo fajna rzecz. A tutaj Polskie Radio jest także potęgą. Zapraszamy. To jest druga godzina naszego spotkania z Wami. Jedyne takie miejsce. A to jedyne takie i wyjątkowe miejsce to dziś nasza siedziba, Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie, czyli tutaj, to miejsce, skąd nadaje m.in. program pierwszy polskiego radia. I uwaga, powiedzmy jeszcze kod pocztowy, bo to nie jest zwykły kod. Polska Radio ma własny kod pocztowy 00977, który wcale nie pasuje do dzielnicy i podziału kodów. Dlaczego? Bo tyle listów tutaj przychodziło i przychodzi dalej. Na polanie leży pośród traw, w górze nieba młynki do boksza, w śpiew, słońce za chmur i wiatr. Tak jak go w celi chmur, co się układają w piękny wzór. i mówią mi, to miejsce to twój skarb. Zapadam toń i jestem tam Dokładnie gdzie być mam Odurzony woją kwietny chłonk Wokół słońca znów zataczam krąg I czuję, że jest mi jak brat Ten świat Radio Jedynka to nie tylko to, co e, zabytkowe, to także to, co nowoczesne, więc dziś podpowiemy, gdzie szukać naszych podcastów, ale oczywiście także historia i klimat, na który Państwo zwracają cały czas uwagę. Nasz słuchacz pisze pod 71-151. Słucham tylko Jedynki i słucham tylko na fali długiej. No, starych polskich radiach lampowych, między innymi mam Radio Elektrit z 1939 roku. Wbrew powszechnej opinii, radio gra e, czysto. No właśnie, mówiliśmy trochę o tym e, sprzęcie. Ja się wcale nie dziwię, że gra ono czysto. Nawet mam wrażenie, że te starsze radia grają lepiej na zakresach AM niż współczesne. To już zupełnie osobna historia. Troszkę o sprzęcie wspominaliśmy, że warto sobie rozstawić kolumny, chociażby do słuchania Teatru Polskiego Radia, ale sprzęt, którym słuchamy czy sprzęt, którym nagrywamy, nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest aktor i jego umiejętności, ale także cały zespół Teatru Polskiego Radia. Roman Czajarek wybrał się właśnie do naszego radiowego teatru i oprowadził go po tym miejscu Realizator w teatrze Maciej Kubera. To jest Teatr Polskiego Rady. A za tymi drzwiami? Za tymi drzwiami jest studio S10. Jedno z kilkunastu, które są tutaj. Możemy do środka? Takie fajne, podwójne przejście. To po to, żeby łapało hałasy, tak? Żeby nie było słychać tego, co na korytarzu? Tak, tak, żeby się odizolować od hałasu. U was to przestrzenie takie, no, jak... jak w sporym mieszkaniu. No tak, tak, a i tak to studio jest najmniejsze <grym> i ta reżyserka, więc yy, rzeczywiście mamy wygodniej. To, co tutaj jest przymocowane na tym stole, to jest konsoleta realizatora, czyli to za pomocą tych wszystkich tutaj pokrętełek, suwaczków. Pan powoduje, że ten dźwięk się gdzieś tam nagrywa? Tak. Też większość rzeczy już robię w programie komputerowym. Patrzę teraz sobie przez tą szybkę na drugą stronę, a tam przy mikrofonie świeci się takie światełko. Jedno jest zielone, a drugie jest czerwone. Co to? Zielone się świeci cały czas, po prostu wtedy wiemy, że ta sygnalizacja działa a a czerwone, ono się świeci wtedy, kiedy podnoszę tłumik. Tak naprawdę stosujemy jako sygnał, mhm. że zaczynamy nagrywać. Z boku widzę jeszcze stare magnetofony. One są używane, czy one już tak jako zabytek techniki? No bo skoro nagrywacie tutaj w komputerze, w systemie komputerowym, to te szpulowe magnetofony takie z lat 70 -tych, 80 -tych tamtego wieku chodzą jeszcze? Tak, czasami korzystamy z nich jeszcze, bo część efektów dźwiękowych mamy nagranych na mhm. taśmach magnetofonowych. O, proszę bardzo. Nawet cichutko, nic nie słychać. Tam się parę silników uruchomiono. I co teraz? Zakładamy, tak? Tak, bo to jest w ogóle tak jak ktoś z państwa pamięta stare magnetofony szpulowe, to jest mniej więcej coś takiego, tylko dużo bardziej skomplikowane, a zapisuje na całej szerokości taśmy, nie ma czegoś takiego, że taśma odwraca na jedną czy na drugą stronę, jak to było w domu czy, czy w kasetach. O, coś jest nagrane, tylko z inną prędkością. A pan przełączy nasze i zobaczymy co będzie. No czekamy, się Chyba w drugą to stronę. No to, to, to czy odwrotnie założę? pas spróbuję, zobaczymy, czy to zadziała w drugą stronę. To nadaje życiu sens. Miał. Niech no pomyślę. Miał. Wiem. No i teraz Klinika porządku. Warzyń. Pierwszy słyszeli. Czytałam o tej instytucji od razu. Um. Żadnego, ale zanim pan Walsik się obudzi, marzenie ma... i całą resztę. No. A teraz stąd idziemy gdzie? Z R10 do S10. Oho, dobra. Zobaczymy, czy się tu zmieni. A po co takie ścianki dziwne stawiane tutaj wewnątrz, za tym mikrofonem? Bo studio jest olbrzymie, jakby jest podzielone takimi ściankami ciałowymi. To są takie ścianki, które możemy sami regulować akustykę, zmniejszyć trochę pomieszczenie. One są interesujące też pod tym względem, że z jednej strony mają taką powierzchnię pochłaniającą bardziej. O, tutaj tak. to jest takie To jest miękka tkanina, tak? Mogę tak, dotknąć? Tak, tak. O, a tu jest drewniane jest dalej, drewniane, tak? A szybka tak, po to, co? Żeby to, pan coś żeby, to, widział. Żeby, żebyśmy widzieli aktorów i oni nas. Ewentualnie. Jeżeli a tu drewno? A tu jest drewno. To jest powierzchnia odbijająca z drugiej strony. Czyli możemy odwrócić tę ściankę, tak jak chcemy, albo odbijającą powierzchnią, albo pochłaniającą, na przykład w S7 tak samochód robiliśmy, czy robimy często... To, to czas, zaraz, że... to jak robimy samochód, to musi być ta strona odbijająca, czy ta strona pochłaniająca, żeby fajnie wyszło? Do aktorów musi być ta pochłaniająca. Kiedyś nawet kładliśmy koc na górę <laughs> i ten efekt akustyki samochodowej imitowaliśmy w ten sposób. Fajne. Słuchacz potem słucha czegoś takiego i ma wrażenie, że aktorzy siedzą we wnętrzu samochodu, pan dokłada do tego odgłos pewnie silnika, tam jeszcze jakieś odgłosy i tak jakby między sobą rozmawiać Jeden kieruje, trochę jest momentami zajęty tą kierownicą, patrzy na drogę, a druga osoba tam toczy z nim jakąś rozmowę. Tak, tak. Fajne. A teraz dalej gdzie? Przechodzimy do tego, gdzie są efekty różne, tak? Plenerowego. Tak, do studia S12 jest, jest bezpośrednie przejście, tajne przejście z S10. No to proszę, pan prowadzi, ja tu idę Dobra. za panem. Tak? Ciemno tu u was, tu, tu się da jakoś światło. Da się. No, okay. nie <grych> No, no i to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Chociaż tak trochę jak na wysypisku śmieci bo mi wygląda te śmieci, to do czego są wam potrzebne? Do szelestu jakiegoś pewnie? Do różnych szelestów, dźwięków. Tu właśnie też zagadka, dlaczego to studio nazywa się plenerowe, skoro no. jesteśmy w pomieszczeniu. A to dlatego, że właśnie ono jest wytłumione, tu jest dużo takich powierzchni tłumiących, wobec czego wyeliminowane są, czy przynajmniej w dużym stopniu wyeliminowane są odbicia od ścian. Mamy tutaj akustykę podobną jak na zewnątrz. Rozmawiamy sobie tutaj w środku, a gdybym teraz podłożył na przykład odgłos jakiejś ulicy w tle dyskretne, miadący trawę i samochody, to mm -hmm. spokojnie moglibyśmy nabierać słuchaczy, że stoimy sobie przed budynkiem Polskiego Rady i rozmawiamy na ulicy. Tak. A my jesteśmy w studiu, deszcz nie pada. Bo dziś na tak. dworze pada tam strasznie. Ale moglibyśmy też dodać też. A no moglibyśmy. Zastanawiam się, jakie tu dźwięki można z tego wszystkiego wydobyć. Co, co tu można? zrobić? A te kamyczki tam, to co? To żeby chodzić po kamieniach? To... Tak, kamyczki są, żeby chodzić po kamieniach, a tu jest również taśma magnetofonowa. Stara. No, co z zrobimy? To jest po to, żeby chodzić po liściach. Teraz możemy nabrać Państwa, że idziemy, że poszliśmy A. gdzieś na skwerek koło radia. A ja się męczyłem i nagrywałem prawdziwe liście czasami, żeby dokleić do dźwięku. No można też z właśnie starą taśmą. Mhm. Bardzo takie dźwięki podejrzane. No i różne rekwizyty. To nagrywa się oddzielnie odgłos tych liści, czyli tej taśmy tak naprawdę udającej liście i oddzielnie aktorowi łączy się ze sobą. Czy oni naprawdę tutaj chodzą i jednym mikrofonem robi się wszystko? Staramy się robić jednym mikrofonem wszystko, bo to wtedy wychodzi jakby najlepiej, najnaturalniej w dźwięku i w rytmie, i w, też w planie, w odległości od mikrofonu, uh -huh. ale czasami jak jest potrzeba, to też dogrywamy osobno. A to szkło po co? Co kto chce, może z nim to, zrobić. To, to... <laughs> No i czasami jest, jest potrzebne, żeby Aha. jakieś szkło właśnie było. Drewienka, Drewienka, czajniczek. Czy jak ludzie na przykład, tu mamy jakąś starą szklankę. Biorą szklankę do ustona no i też inaczej. A dźwięk jest inny. A może pan jeszcze raz? Tak, proszę bardzo. Właśnie. Mm. No jest jest różnica. No, jest, jest, jest, jest, jest różnica. A kamera jest po to, żeby widzieć w reżyserce, co się dzieje w środku studiu? Tak. No bo okien nie ma żadnych. Tak, bo w tym studiu nie ma okna. Teatr Polskiego Radia. A kto potem nadaje te słuchowiska? Oczywiście, Radiowa jedynka. Bardzo pięknie, dziękujemy i zawsze zapraszamy. I, I Wherever you go, that's where I'll follow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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Jedynka Polskie Radio. Happy birthday to you.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 Bilety na bilety24.pl Poleca Polskie Radio.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 Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Najcieplej o tej porze w Zielonej Górze, tam mamy 15 stopni, najchłodniej w Gdańsku, bo stopni 8. Ciśnienie w Warszawie ma w południe wynieść 1010 kPa, na razie 1008. Może trochę urośnie do południa, w późniejszych godzinach będzie spadać. Bardzo ładna pogoda, błękitne niebo, na ogół bezchmurnie, choć troszkę chmur się może pojawić. Na Lubelszczyźnie te chmury i tam słabo opady deszczu, a na Wybrzeżu jeszcze mogą się utrzymywać mgły. Temperatura maksymalna w tym najcieplejszym momencie 14-15 na północy, 16 w centrum, 18 nawet 20. 20 miejscami na południu i na zachodzie. Jedyne takie miejsce. Rodziny jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Nie wypada mówić 100 lat, bo to właśnie już, więc kolejnych 100. Bardzo dziękuję Polskiemu Radiu, że jest. Wszystkiego najlepszego z okazji okrągłej setnej rocznicy, z okazji najpiękniejszego jubileuszu i życzę Wam przynajmniej kolejnych 200 albo 500 lat istnienia. Wszystkiego najlepszego, Krzysztof Zalewski. Może to trochę banalne, ale radio to przede wszystkim głosy. Tris Merigold, znana fanom Wiedźmina, kultowa żona Szreka, czyli Fiona, ale także, a może Państwo jeszcze o tym nie wiedzą, członkini Komisji Kart Mikrofonowych, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. Warto przypomnieć, że aby występować w polskim radiu trzeba najpierw stanąć przed komisją i wykazać się czym właściwie. Sporo jest tych elementów. Oceniamy nie tylko, jakby się mogło wydawać rzecz najważniejszą, czyli barwę głosu, brzmienie głosu, ale ważna jest również artykulacja, ważny jest sposób intonowania, ważne jest poprawne akcentowanie, ważna jest dykcja oczywiście. Sztuka interpretacji tekstów, to w przypadku lektorów zwłaszcza, chociaż dziennikarze czasem też to dotyczy, ponieważ nie wszystkie audycje są audycjami na żywo, w którym posługujemy się takim żywym językiem mówionym tu i teraz, ale często są to audycje nagrywane i wówczas ten tekst trzeba jakoś przeczytać i, i zinterpretować go. Liczy się też tak zwana kultura antenowa, czyli sposób bycia przed mikrofonem. Osobowości nie oceniamy, ale oczywiście nie muszę Państwu mówić, że to jest coś, co słuchacza przyciąga. Jeśli dziennikarz ma osobowość, no to to już jest jeden z elementów sukcesu. Mówi się, że karta mikrofonowa to jest takie radiowe prawo jazdy i to rzeczywiście bardzo trafne porównanie, ponieważ jest kilka kategorii. Można dostać kategorię R, czyli reporterską, kategorię I informacyjną. Ona jest potrzebna osobom, które u nas na antenie prezentują wiadomości, ale też do prowadzenia dłuższych pasm potrzebna jest kategoria S, czyli spikerska. Można zacząć na przykład od karty R, potem przejść do I albo dostać kartę okresową. To prawda. Jeżeli kandydat rokuje, że tak powiem, jeżeli są jakieś małe mankamenty, które może poprawić i powinien poprawić, no to wtedy zwraca mu się na to uwagę i dostaje taką kartę okresową na rok na przykład. I w tym czasie... Musi odbyć szkolenia. Albo z interpretacji tekstu, albo z logopedii, czyli wymowy. I po roku staje ponownie przed komisją. Komisja Ocenia postępy i najczęściej te postępy są i jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powiedzieć, no teraz spokojnie możemy ci przyznać kartę R albo S albo I. Jest jeszcze karta lektorska dla osób, które czytają teksty, są lektorami. Agnieszko pozwolisz teraz, że kilka brzydkich rzeczy powiem na antenie. Ubrać kurtkę, grać główne skrzypce. To jest kilka przykładów tego, co należy poprawić podczas egzaminu na kartę mikrofonową. Ja dostałem takie rzeczy, takie zdania do poprawy, a właściwie fragmenty zdań. Chodziło o to, żeby powiedzieć, że nie mówi się ubrać kurtkę, ale założyć kurtkę lub ubrać się w kurtkę. Grać pierwsze skrzypce, tutaj akurat związek frazeologiczny. To jest jeden z przykładów tych zadań, które dostajemy podczas egzaminu. Mamy też wyjaśniać na przykład określenia. Takie, które nie są zbyt często używane. Ja dostałem przykładowo polecenie, żeby wyjaśnić, kim jest ruminarz, czym jest uczta lub albo podchwytliwe słowa, więc to jest troszeczkę jak egzamin z języka polskiego. Tak, właściwie od tego się zaczyna. Najpierw jest ta krótka rozmowa, a potem jest test językowy i on ma też kilka elementów. Między innymi y, polega na poprawieniu zdań. To są zdania z anteny naszej. To nie są zdania wymyślone, specjalnie źle skonstruowane, ale rzeczywiście takie teksty kiedyś padły i chodzi o to, żeby je poprawić. Są też y, sentencje łacińskie, które chyba najwięcej problemu sprawiają kandydatom, muszę przyznać. I wymowa obcych nazwisk, to też bywa trudne, ale jakże potrzebne w pracy dziennikarza, bo nieraz przecież, czy podając wiadomości, czy rozmawiając z kimś, komentując jakieś wydarzenie, musimy się tymi nazwiskami posługiwać. No i teraz chodzi o to, żeby wypowiadać je poprawnie. Przyznam się Państwu, nie wiedziałem, co znaczy słowo luminarz. Teraz już wiem, po egzaminie na kartę mikrofonową, tak mówimy o osobie wybitnej, sławnej i niezwykle cenionej w jakiejś dziedzinie. Komisja Kart Mikrofonowych kieruje nas po tak, w takim egzaminie na zajęcia, żeby poprawić naszą wymowę. No a co się dzieje na zajęciach, to przekonamy się jeszcze dziś. Znów będziesz obok, bo jak inaczej może być? I wtedy powiesz słowo mi, którego data mija dziś. A teraz nie zadzwonisz, wiesz, nie zadzwonię też, już nie będziemy oglądać The Walking że kiedyś i tak będziesz szukał mnie Nie! Polskiego Radia. Magdalena Łazarkiewicz. Dla mnie Radio Jedynka to jest takie radio, w którym jest miejsce na nieśpieszną rozmowę i to wydaje mi się bardzo ważne, ponieważ w tych dzisiejszych czasach, w których tyle otrzymujemy bodźców i tyle jest rzeczy, które zaprząta naszą uwagę, bardzo ważne jest, żeby mieć takie miejsce, w którym można ze sobą naprawdę rozmawiać i tego się z przyjemnością słucha, ponieważ tylko rozmowa umożliwia prawdziwą wymianę myśli i energii między ludźmi. Za to kocham Radio Jedynka i za to, że jest takie nienowoczesne, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Bardzo dziękujemy za te wszystkie życzenia na facebookowym profilu Radiowej Jedynki w smsach pod 71 151. Pani Litka napisała dosłownie przed chwilą w tym szczególnym dniu 100 lat Polskiego Radia i jedynce. Życzę Ci kolejnych cudownych jubileuszy dla prowadzących, dla realizatorów, dla tych, których nie widać, ale którzy tam pracują i przyciągają kolejnych słuchaczy. Niech będzie to okno na świat cały czas otwarte. Pozdrawiam serdecznie. Pani Litko, pani Ewo dziękujemy i inni słuchacze również. Patryk opowiadał państwu o tym, że karta mikrofonowa to jedno, trzeba pójść na szkolenie to drugie, no to sobie teraz powędrujemy po takich miejscach, gdzie uczą. Nauczyciel numer jeden słynny Zbyszek Kozłowski. Jadłem dziś śniadanie. I mamy wtedy intonację opadającą, czyli zaczyna pan od y, dosyć wysoko brzmiącego głosu po to, żeby zakończyła się fraza kropką. Ta intonacja, czyli mówienie czasem y, na niższym poziomie, czasem, natomiast na wyższym poziomie, powoduje, że ta nasza wypowiedź będzie ciekawsza. A czy pan ma jakieś techniki, których pan na co dzień używa, żeby się y, wyluzować właśnie, żeby się troszeczkę rozluźnić przed wejściem na antenę? Głęboki oddech, skupienie się na tu i teraz, myślenie o jednej osobie, która może słuchać. Tutaj ma pan zaznaczony tekst, w którym trzymamy jedną myśl, ale pomiędzy słowami utrzymujemy pauzy. Proszę przeczytać mi pierwszą w takim razie tę e, linijkę z zaznaczonymi pauzami. Już mrok zapada. Nigdzie drogi. Nikurhanu. No i tu rzeczywiście taka pauza może być bardzo dobrym sposobem na to, żeby skupić uwagę, zaintrygować, czy też spowodować, że przyciągniemy nawet więcej słuchaczy do anteny. A to niezły tekst, Zbyszek zaraz nigdzie, drogi Nikurchanu. No to teraz nasz Patryk dalej i legendarna Bożena Targosz. Tak, to ona. Pomagają nam różne ćwiczenia. Są ćwiczenia dykcyjne, ale są też ćwiczenia logopedyczne i pamiętam takie ćwiczenie, które właśnie pani mi zadała. To był bodajże rok 2018. Jeżeli mamy słowo książka, to tego on w środku nie mówimy jako oł. I warto takimi słowami książka, wstążka, wzorować się, żeby wymawiać też inne wyrazy i kończyć te inne wyrazy tym ładnym on. Nie om i nie oł. Tylko właśnie on. Tak, to, to jest jedna z podpowiedzi i bardzo się cieszę, że pan to pamięta, bo dzięki temu, powtarzając słowo książka, wstążka, wącham, wąsy, fąfel, słyszymy jak to on powinno brzmieć. I jeśli przyzwyczaimy się do takiego wzorca dźwiękowego, to łatwiej nam to odwzorować później w sytuacji, kiedy on pojawia się na końcu słowa. Polskie radio powinno być takim wzorcem tego, jak powinna brzmieć poprawna wymowa. No właśnie, jestem ciekawy, jakie problemy są najczęstsze, jeszcze poza tym on. Z czym pani pracuje, jeżeli chodzi o kontakt z dziennikarzami? No niestety, akcent inicjalny, akcent wyrazowy. Tutaj myślę o słowach zakończonych na y k i k z łaciny bądź greki, albo formy czasowników. Zrobiliśmy, zrobiliście i tak dalej. Bo nie powiemy grabiliście liście w ogrodzie, tylko powiemy grabiliście liście. Ktoś, kto nas słucha, może pomyśleć, ale właściwie dlaczego są takie zalecenia i dlaczego jest komisja, która tego poprawnego mówienia pilnuje? Przecież każdy może być teraz twórcą, każdy może założyć swój kanał w, w serwisie w internecie. Może będę zbyt radykalna, ale mówi się, każdy śpiewać może. Tylko pytanie, czy każdy potrafi to robić. Ktoś nas słucha... Jeśli my szanujemy drugiego człowieka, to staramy się do niego mówić tak, żeby on poczuł, że my go zauważamy, że my do niego kierujemy te słowa i chcemy się podzielić tym, co wiemy, czego dowiedzieliśmy się albo co nas interesuje. To tak za kulis, to mam pytanie. Patryku, tak jeszcze do ciebie. Bałeś się przed tym egzaminem, Prze czy nie? Pierwszym bardzo się bałem. Nie ukrywam, że śnił mi się po nocach. Wyobrażałem Aha. sobie, jak to może być. O co zapytają, tak? O co zapytają, <grych> czy dostanę odpowiednią kategorię karty, czy będzie dużo uwag. Po pierwszym egzaminie jeszcze bardziej się bałem, ale w miarę przechodzenia kolejnych już właściwie, no nie ukrywam, że to, to sama przyjemność ja się w pewnym bałem momencie. Drugim i trzecim bardziej niż przed pierwszym. Tak to było. Po jedenastej ciąg dalszy.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 www.orange.pl ukośnik Mega Misja. Do 28 kwietnia. To działam. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Trasa ekspresowa S11 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Koninko a Poznań-Krzesiny jest częściowo zablokowana w kierunku Poznania. Doszło tam do poważnego wypadku auta osobowego i motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem i obserwujemy na tym fragmencie dość spory kilkukilometrowy korek. Do wypadku samochodu osobowego i motocykla doszło także w Kujawsko-Pomorskiem na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Sławsko-Dolne. To pomiędzy Strzelnem a Kruszwicą. Na kilometrze pierwszym obowiązuje ruch naprzemienny, a w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 46 w Opolskim w pobliżu miejscowości Ścibusz to pomiędzy Nysą a Kłodzkiem. Na kilometrze 37 trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach i nadal trzeba tam korzystać z objazdu yy, trasami lokalnymi pobliskimi trasami przez Paczków i odmuchów. Zablokowana jest także krajowa 92 w województwie lubuskim pomiędzy Świebodzinem a Trzcielem w miejscowości Jasieniec. Tutaj na kilometrze 73 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze raz województwo wielkopolskie, droga krajowa nr 36 w Krotoszynie na kilometrze 118 doszło do zderzenia ciągnika rolniczego i autoosobowego. osobowego. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta, m.in. na ulicę Chopina i ulicę Spokojną.